Sezon pierwszy. Podsłuchowywanie i nauka Początki zawsze są trudne. Początki zawsze są śmieszne, ale początki uczą pokory i pokazują miejsce, od którego zaczęliśmy. Na początku podsłuchiwanie Łukasza, Borysa, Jacka, Marka, Hugo, Martina i pomysł, dlaczego by samemu czegoś nie zrobić. O godzinie 6:52 minut 52 w zimny irlandzki wieczór 13 października Anno Domini 2005 roku przemówił ludzkim, podcasterskim głosem Oto ten pan dał głos. Dobry wieczór Państwu, serdecznie witam wszystkich przy radioodbiornikach, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwu słuchanie mojego podcastu, podcastu pod nazwą Nie Tylko Dzień Orów. Pięć odcinków, a potem dołączył do niego drugi pan. Widać serdecznie słuchacznie. to jest nowa twarz na tym podcaście. Nowa twarz. I tak zaczęło się to kręcić. Z Nazwa? Skąd nazwa zapytacie? Od co, Filip zawsze był miłośnikiem sobotniej audycji w radiowej trójce po liście przebojów. No i tak być musiało. Innej nazwy nie mogło być. Podcast nie tylko dla orłów. Podcast zaczął się kręcić. Zaczęli pojawiać się goście oraz współprowadzący. Zuza, Jacek i inni. Zatem w dzisiejszym podcaście Krystyna ze Śląska. Witam serdecznie. Marian, operator koparki. Henryk jestem. Tak, witam, witam wszystkich z mojej koparki. Wiosna. Roman walentynkowo przemówił. Pierwszy dzień świętego Patryka. Pierwsze spotkanie polskich podcasterów w Amsterdamie. Co to był za maj? Wyjątkowy maj. Spotkanie, szczyt. Szczyt podcasterów w Amsterdamie. No, a, aha. Szczepan się obraził. Lato. Relacja z Mistrzostw Świata, dużo wiadomości irlandzkich i na jesień znowu super czas w Dieseldorfie z Gochą, Hadrianem i Przemionem. Co za wieczór. Co za to. Koniec, koniec tego lata, które było bardzo emocjonujące. 2006, lato.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 Radość ze spotykania nowych ludzi była ogromna, bo to przecież dla ludzi. Idę na spotkanie. La, la, la, la, la, la, la, la. Na spotkanie z dwoma miłymi leśnikami. Słuchowiska z Samosią, z Łukaszem, potem świetny reportażowy podcast z nieudacznikami. Tak się zaczął drugi sezon. Potem ruszyliśmy w trasę. Seria Moje Miasto była niesamowicie popularna i lubiana. Letni, dubliński sezon ogórkowy. Montażowy odcinek numer 100 i spotkanie z redaktorką Ginger. Wigilijne spotkania i odcinek 120 kończył sezon drugi. O, okej! Okay. Pan kierowca właśnie nam pokazał, że to nie nasz pociąg w ogóle. No, it's not, it's okay. Sezon trzeci. Doświadczenie i styl. Redaktorka Ginger rządziła. Słuchacze ją uwielbiali. Redaktor też. Żaden nawet najlepszy monolog nie zastąpi duetu, czyli w kupie raźniej. Coraz mniej było bezmyślnego gadania, coraz więcej reportażowego stylu i przemyślanych odcinków, ale wciąż to nie było radio. Wciąż na szczęście to nie było radio. Odcinek z naszej klasy. Wyjazd Ginger na wakacje do Nowego Jorku, powrót Szczepana, to były główne momenty tej wiosny. Następnie super superpodcasterska produkcja z okazji Dnia Dziecka, odcinek z Wyspy Królów i na koniec spotkanie czterech podcasterów w polskim radio. Dlatego warto było być podcasterem w 2008 roku. Święta Podcasterów to hasło obowiązujące na pierwsze dwie godziny 25 grudnia 2008. Będzie mowa o podcastingu i o podcasterach. Dla mnie początki przygody z podcastingiem to koniec 2006 roku, kiedy to wybierałem się do Irlandii. No i tak trafiłem na stronę internetową prowadzoną przez pana Filipa Dawidzińskiego. Najpierw skontaktowaliśmy się mailowo, potem... Pierwsze 59. Sezon czwarty. Nowe kontakty, nowe nadzieje. Radiotka, czyli zaczęliśmy na poważnie z polskim radiem. Potem wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza duża podróż zakręcona wokół nagrywania. Reportaże codzienne. To był rygor. To była praca. To była przyjemność doświadczać i przekazywać to, co się widzi. American Experience. To się słuchało. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Ulica Handy. E, ale gdzie? gdzie? Sunnyvale, Sunnyvale e, Avenue. San Francisco. Daleko od San Francisco jesteśmy. No tak. Kawałek. Potem oddech. Na dzień dziecka. Antek i Hugo i powrót z odcinkami do Detroit. Do Łukasza. Łukasz, jakie jest Detroit dzisiaj? Piękne. Jak? Sezon czwarty skończył się nowymi kontaktami. Duxford i tak się zaczynał czas podcasterów. Czas najlepszych podcasterów. Witamy w kolejnym odcinku Retro Radio. Dzisiaj gościmy na minutę postaci, poślego podcastingu. David Filipczyński! Przewyślać w czekaniu! Sezon piąty. Aplauz i zaakceptowanie. Mijał kolejny rok. Podcast rósł w siłę. Rusł też aplauz i zaakceptowanie. Praca zbiorowa. Praca od podcasterów na piąty sezon. To był czas. Najlepszy prezent dla Filipa. Potem amplitudy chwil, słuchowisko firma i nasza wspaniała podcastowa wigilijna opowieść. Odcinek 262. Dla takich chwil było warto żyć. To ja wyłączam już mikrofon. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wszystko bardzo ładnie wyszło, zgrabnie. E, mogę powiedzieć, że ja na tej wigilii byłem, miód i wino piłem, a to co tam widziałem, to wam tutaj nagrałem. Cześć. Następnie trochę podróżowania do Oslo, Brukseli i oczywiście Dublina. Potem świetny odcinek Kuzyn i Kuzaj i kończyliśmy sezon super odcinkiem Trzeci Kandydat. I choć tego nie było widać, coś zaczęło się psuć w naszym podcastowym świecie. To był początek końca bandy miziającej się po szyjach. Aplauz tak. Zaakceptowanie już jednak nie. Jak kiedyś powiedział Adam z Retroradia, obrażajmy się. <grymne> <grymne> <grymne>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 bo przyszło załamanie i brak wiary w ludzi, w słuchaczy czyli czas przemyśleń i czas nowych wyzwań ale nie można było się poddawać bo podcast to było jego życie, jego podróż, jego świat ale zaczęliśmy inaczej od historii jego przyjaciół Kamil, Daniel, potem powrót do Poznania i trzy świetne odcinki Magia Radia, Magia Muzyki, Magia Antropologii i montaże, które Filip lubił najbardziej. Tego w tym sezonie także było trochę. Dużo Irlandii i trochę Szczepana, który po raz kolejny się obraził. Taki był ten sezon, delikatny, przemyślany i bardzo inny, wręcz osobisty. Zakończony odcinkiem 357 z rodzinnej, emigracyjnej wigili u Agaty. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze dobrze. raz. Kolega, co to jest? Takim ja Blue, Blue, bo to przypomina o Aha, bo... tak. Myślałem, że to polecam w, ogóle, polecam w ogóle zajebisty serial pod tytułem Breaking Wszystkiego Bad. Wszystkiego dobrego święta, się Wszystkiego dobrego, ale może chcesz najwięcej ten... Dużo kasy, sukcesów, chłopaki... Dziwki, wino o, i, i pianino. I pianino. A, Czego z tego sobie Kolego, drogi redaktorze. Przyjacielu z drugiej strony stołu. Za szyby. Za Tak, ja się cieszę, że kolega nie w tym Sezon siódmy. Nowe doświadczenia, stare nawyki. Buenos Dias z Panamy. Kolejny sezon, kolejna wielka podróż z mikrofonem w ręce. Dla niego to był nowy świat. Dla słuchaczy nowe doznania z dalekiego, nieznanego kraju. La experiencia americana. Dwa odcinki w tygodniu specjalnie dla słuchaczy. No i wideokasty oczywiście. I tak minęły dwa miesiące. Jestem gdzieś... Pomiędzy dwoma kontynentami, jestem gdzieś pomiędzy dwoma oceanami. Jestem w kraju, który łączy te kontynenty i łączy oceany, a można powiedzieć dzieli kontynenty i łączy oceany. To by było lepiej. Tak to wygląda w moich oczach, w waszych. Nie wygląda to wcale, bo podcast jest radiem wyobraźni, teatrem wyobraźni. Nie jesteście, nie jesteście w stanie zobaczyć tego, co ja widzę, ale. Potem znowu Dzień Dziecka i znowu Hugo. Poznańskie wycieczki i bycie komentatorem sportowym w polskim radio. To było lato. Piłkarskie lato. my Jesteśmy w Dublinie. Filip Dawidziński, dziennikarz polonijny i panie Filipie. Choć mają świadomość chyba Irlandczycy, że to może być pożegnanie z turniejem, ale w Dublinie pewnie wspaniała zabawa. Ciężko powiedzieć, że zabawa, bo wszyscy chyba są w Polsce. Irlandczycy tutaj jest. Karolina z Afryki, Szymon z Londynu, Marcin z Niemiec, Barnaba, Emilia i wiele niewspomnianych osób przewinęło się w podcaście w tym sezonie. Redaktor czuł, że znalazł własną drogę, by kontynuować swoją pasję. Kolejna podróż w tym sezonie: Afryka Dzika. Świetne odcinki, świetny czas, świetna podcastowa załoga. podcast, Podcast i znowu trzy świetne odcinki. Analiza narracji. 440, 441, 442. Po smutnym sezonie szóstym siódemka okazała się dużo lepsza i szczęśliwsza. Sezon ósmy. Czekania i nadzieje. Podcast odszedł w zapomnienie znowu na 8 miesięcy. Odszedł także, ale już nie w zapomnienie Tomek. Kiedy Filip poprosił mnie o nagranie, poczułem się troszkę nieswojo. bo Trochę to zarumiało. tak, jakbym miał wygłosić jakąś umowę na, na, na, na pogrzebie. Ale na szczęście nikt nie umarł i, i wszyscy mają się dobrze. Ale czy na pewno? powiedzieć, jeśli to nie oznacza śmierci, to przynajmniej koniec jakiejś epoki. Wielka szkoda. To mówiłem ja. Tomek, z podcastu Lubię Kiedy Pada. Już nic nie było takie jak dawniej, ale orkiestra gra dalej. Pojawił się nieoceniony Rafał, pomoc, techniczna dłoń. Pojawiło się znowu dużo gości. Szymon, Karolina, Honia. Dużo podróżowania, które było chyba odskocznią na codzienne problemy i może i emigracyjny marazm. Sezon okazał się ciekawy, acz krótki, bo trwał tylko 4 miesiące. I znowu przerwa. Czyżby przesilenie? A może to rzucić w kąt i zająć się czymś innym? Przepraszam, rosterki na trasie łącz. Sezon 9. Dobre wiadomości i lepszy czas. Wracamy do formy. Okazało się, że przerwy są potrzebne. Wracamy na Dzień Dziecka. Potem genialny odcinek spoza gór i rzek oraz skutery i brutalne disco. Dublińskie klimaty przeważały, a i banda napalonych na nagrywanie przyjaciół nie dawała mu spokoju. Dużo imprez, spotkań i nagrywań na setę. Powrót do ludzi, do serc, do sedna podcastingu. Pół roku wystarczyłoby się odrodzić. Sezon dziesiąty. Powrót do źródeł, powrót do siebie. I znowu za oceanem. Stany Zjednoczona, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Karaiby. Dwa miesiące w dziczy z mikrofonem. Było bosko, było fantastycznie, było solo, ale ze słuchaczami. Potem powrót do Poznania. Dzień dziecka z Heleną, potem wieczór z Alicją, lekcje z Gajką, spotkanie z Magdaleną. Rok 2015 obfitował w spotkania z kobietami. O tak. Dziesięciolecie le... podcastu bardzo spoważnijmy. Zresztą takie mam tutaj przykazy, że muszę być poważniejszy. Nie mogę żartować o parówkach, nie mogę żartować o białym serze. Nie mogę żartować. O czym to jeszcze nie mogę żartować? O karpiach. O karpiach też nie mogę żartować, właśnie. I, i w ogóle muszę być poważniejszym. Potem skok do Roberta. Uroki Daxford. Tego było mu trzeba. Spokoju, by móc powrócić do początków. Sezon 10. Odrodzenie, świeżość i zaakceptowanie. Podcasting według Dawidzińskiego. Zawsze dobrze zmontowany, zawsze co do sekundy, zawsze przemyślany. Może czasem za bardzo, ale taki to już jest ten pan redaktor. 10 lat, milion wrażeń, ponad 500 odcinków, milion minut, tysiące miejsc, setki gości, jeden redaktor. Podcast nie tylko dla Orłów. Nadajemy się od 10 lat. Nie mamy o tym żadnej wątpliwości. I te chwile zarejestrowaliśmy na taśmie i będą Państwo słyszeli na własne uszy, bo to naprawdę przeżycie, o jakim będziemy jeszcze długo, długo myśleli i mówili.